Jeszcze ostatnie uściski, przywitania i chodźmy tutaj wszyscy do środka jeszcze i powstańmy razem i poprośmy naszego Pana, by błogosławił ten czas naszego zgromadzenia. Ojcze nasz, dziękujemy Ci za kolejny dzień łaski, za to miejsce, możliwość zgromadzenia się tutaj w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Twojego Świętego Syna, który jest naszym Zbawicielem, naszym Panem, którego chcemy uwielbiać dzisiaj w Duchu Świętym, którego posłałeś z nieba, aby mieszkał w nas, aby prowadził nas, aby też uzdalniał nas do uwielbienia, które pochodzi z głębi naszych serc i pochodzi też z inspiracji Twojego Ducha. Prosimy, wesprzyj nas, daj nam uszy do słuchania, abyśmy mogli wsłuchać się w Twój głos, abyśmy mogli przyjąć to wszystko, co przygotowałeś dla nas i oddać Tobie należną cześć, chwałę, dziękczynienie. Pobudzaj nas do modlitwy, daj nam zdolność włożyć nasze serca w treść pieśni, które będziemy śpiewać. Błogosław nasze rozważania, rozmyślania, później też dalsze rozmowy, Powierzamy cały ten czas w Twoje ręce i oddajemy Tobie cześć, uwielbienie i chwałę, nasz wielki Boże, Panie, który jesteś twórcą wszystkich rzeczy, Bogiem, który jest ponad wszystkim, przyjmij uwielbienie, przyjmij chwałę i cześć. Amen. Usiądźmy na chwilkę i poproszę brata Pawła, aby podzielił się z nami Bożym Słowem. Jeszcze raz wszystkich. Chciałem się krótko słowem podzielić. Wiadomo, żeby to w miarę było konkretne. Jeden z takich, z takich słów, które możemy usłyszeć, jest. które chcę powiedzieć, jest niebo. I kiedy słyszymy słowo niebo, mamy różne takie skojarzenia. Ludzie często, na przykład, w świecie, kiedy słyszą słowo niebo, mają skojarzenia takie, to co jest nad nami, ten firmament niebo, że ktoś, ktoś zjadł coś, coś naprawdę dobrego i chce to jakoś opisać, to mówi, że ma niebo w ustach, w gębie. Już nie chciałem tego mówić, ale... A jeszcze inni mówi, że jak coś zobaczą, jakiś krajobraz, coś nie, nie wiedzą, do czego to odnieść, do czegoś najwyższego, najlepszego. Chociaż nawet Boga nie znają, to mówią, że tu jest tak pięknie jak w niebie. Mówią czasami, wiedzą co chcą przesłać ale po prostu nie wiedzą do końca nawet chyba co czasami mówią ale kiedy ludzie wierzący słyszą słowo na przykład niebo w kontekście Biblii to zawsze takie pierwsze to jest skojarzenie to jest niebo tam gdzie jest Bóg, gdzie jest Królestwo Niebieskie z tym mamy to skojarzenie takie najprostsze I jak wiemy ci którzy są w Chrystusie to dali Mu życie Chcą się tam znaleźć w tym niebie. I może przeczytajmy fragment z objawienia Jana, to jest 21 rozdział, od pierwszego do 6 wersetu i siódmy werset to będzie na końcu, to jest objawienie Jana, 21 rozdział, i od 1 do 6. Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęła, przeminęły i nie było już morza. A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubinica, przyozdobiona dla swego męża. I słyszałem donośny głos z nieba. Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. I otrze Bóg wszelką z ich oczu i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie. Bo pierwsze rzeczy przeminęły, a zasiadający na tronie powiedział, oto wszystko czynię nowe. I powiedział do mnie, napisz, bo te słowa są wiarygodne i prawdziwe. I powiedział do mnie, Stało się, ja jestem alfa i omega, początek i koniec. Ja spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia. Jak czytam ten fragment, jest to piękny fragment, który mówi o Królestwie Niebieskim, tam, gdzie też zdążamy, tam, gdzie jest nasze Boże przeznaczenie, gdzie Bóg chce z nami być, my z Nim najbardziej. I... Czasami w ciężkich sytuacjach Słowo Boże nas zachęca, żebyśmy sobie też o tym przypominali, o Królestwie Niebieskim, o tym, co tam jest, dla takiego odpocznienia naszych myśli. Ale wiecie, to jest taki fragment, który bardzo pięknie opisuje niebo, który każdemu z nas się podoba, jest tylko same pozytywne rzeczy, ale czasami można mieć troszeczkę po czasie złe jakby nastawienie serca czy intencje myślenia tego, po co tam chce się iść. I od jakiegoś czasu często chodziła za mną ta myśl, ponieważ miałem taką styczność z ludźmi wierzącymi, którzy śpiewając pewną pieśń, dom ojca, myślę, że ją znacie, kawałek jej po prostu tutaj przetoczę, ona, ta pieśń mówi o tym, jaki jest dom ojca, że chce się tam być, chce się z nim być, żeby tam dotrzeć, żeby dotrwać do tego miejsca. To jest fragment pieśni, którą napisał Janusz Bigda, ale ja go bardziej chcę użyć jako przykład też, kiedy w rozmowach z ludźmi wierzącymi, nie po pierwszym razie, ale po wielokrotnym zwróciłem uwagę, mi to tak zwróciło uwagę, że tam czegoś brakowało, że kiedy śpiewali tą pieśń i na końcu po, po, po nabożeństwie rozmawialiśmy o tych bożych rzeczach, bo często stwierdzenie ludzi było, co mi zwróciło uwagę, że już by chcieli z tego świata odejść. Młodzi ludzie, niektórzy co po kilku latach, po nawróceniu, niektórzy trochę później, żeby chcieli już stąd odejść, już tu nie chcą być, już mają tego dosyć, tego mozołu, tego utrapienia, czy to problemów pracy, w rodzinie, wiecie, pracowania nad sobą. Już nie zależy im na, tutaj na tym życiu, chcą po prostu odejść z tego miejsca. I często te wypowiadane słowa zawsze tam czegoś brakowało. Ja tam słyszałam opis nieba, wszystko co tam ma być, jak wiemy też pewnie piękne pieśni, aniołowie, cudowne kolory, światłość. I przetoczę ten fragment tej pieśni z domu ojca, ojca dom. Ten refren brzmi tak. Tylko dotrzeć tam, tylko wytrwać w nim, z wiarą w końcu dni, znalezionym być. Piękne słowa. I kiedy się dzieliłem tym właśnie fragmentem, gdzie no gdzieś musiałem to skonfrontować i po prostu poruszyć ten temat, ponieważ ten początkowy fragment mówi, tylko dotrzeć tam. I to tak mi wskazywało, tylko jakoś tam być, tylko żeby tam jakoś się dotrzeć, jak to się mówi, doczłapać, jakoś do, no, dojść do tego miejsca. I przypominało mi to taki peron, gdzie ludzie stoją, czekają na pociąg i przyjeżdża ten pociąg, gdzie jadą właśnie do tego miejsca, tak zwanego niebo i ludzie mają bilety, żeby się tam dostać i wiecie, jak to jest w pociągach, są zatłoczone, ludzie się tam pchają, jak idzie, jak w konserwie upchani, że ledwo drzwi się zamykają i gdzieś tam jadą. Ale są też ludzie, którzy na tym peronie czekają i też jadą w to miejsce. Tylko jest jedna różnica między jednymi a drugimi jest taka, że ci drudzy... Na spokojnie czekają, bo chcą dotrzeć też w to miejsce, ale nie, żeby tylko tam być, bo ich pragnieniem serca jest, żeby się spotkać z tym, który jest właścicielem tego miejsca, a nie tylko po to, żeby tam być. I to jest czasami taka różnica, że niby w fajnych rzeczach mówimy, a intencje są złe. Czasami, czasami bardzo często też się spotkałem z tym, ja też nawet jak człowiek już jest taki, wiecie, w mozole utrapiony, to tylko o tym myśli, że już ma tego życia już dosyć. No i to jest normalne, bo w życiu takie rzeczy mogą przychodzić, nas dopaść mogą, tylko chodzi, żeby w takim stanie nie zostać, że Bóg to nie jest dżin od, wiecie się, potrze i od takich e, jakichś tam, nie wiem, pragnień, że On ma jest po prostu nam je stworzyć, nasze pragnienia, bo chcemy tam na przykład być, a w naszym sercu nie ma tej pierwszej miłości, tego właściwie po co my mamy tam iść. Mamy zbawienie naszych dusz, jest tak, to jest nasz cel, ale po to, żeby być z Nim, blisko Niego i przy Nim, a nie po to, żeby tam być w Królestwie Niebieskim bez Niego. Oczywiście to jest tylko tak obrazowo mówiąc. Pewien człowiek e, wierzący z Niemiec, starałem się po angielsku z nim porozmawiać, ale jakoś mi to wytłumaczył. Mówił, że był kiedyś na pustyni na Saharze i mówi, że był z żoną i byli już praktycznie w tym najgłębszym miejscu, gdzie jest Sahara i mówi, że to trzeba przeżyć, zobaczyć, jak tam naprawdę jest, że kiedy zapada już zmrok, jest ciemno, to tam jest taka cisza, że słychać, wiadomo, swoje oddychanie, przełyk śliny, tam nie ma wiatru, tam nie ma drzew, tam nie ma nic, tam jest taka głęboka cisza. Mówi, że na przez Kilka dni, jak tam był, mówi, że na dłuższą metę, mówi, że człowiek by chyba od zmysłów odszedł. Dziwne uczucie, taka nicość, nie ma nic. Myślę, że to jest taki pewny obraz, że możemy gdzieś w naszych intencjach chcieć tam być, chcieć pójść do tego Królestwa Niebieskiego, w cudowne miejsce, ale gdzieś zapominamy o tym, kto jest jego właścicielem, że naszym celem właśnie, żeby być z nim, z tym oblubieńcem, z Jezusem Chrystusem, blisko Niego, jak to się mówi, z boku Niego, przy stole z Nim, a nie po to, żeby jakoś tutaj być, odklepać na siłę, żeby po prostu ten mozuł, jak tu jest opisane, że już nie będzie ani bólu, nie będzie ani krzyku, że te wszystkie rzeczy przeminą, ani smutku nie będzie. I czasami, wiecie, też już się z tym dzieliłem, ludzie, którzy szukają w religiach gdzieś ukojenia gdzieś swojego bólu tak jak też w mojej rodzinie to było czy nawet głębokie depresje kiedy zadałem pytanie czy Ty chcesz się nawrócić, czy Ty chcesz oddać życie Chrystusowi czy Ty szukasz tych rzeczy po to, żeby ukoić swój ból, który masz wewnętrzny w się zastanawiała, ale powiedziała nie, że szuka Boga no dzisiaj wiem, że tak nie jest, bo to co tam widzę w tym pseudo-kościele no to złe rzeczy się dzieją, niewłaściwe no i to tego nie odzwierciedla, co tam jest i często no, nawet u ludzi wierzących może się takie coś zdarzać, że się szuka po prostu ucieczki z tego tu miejsca, żeby tylko tam być, a już nie dlatego, żeby tam być z Nim, tylko być w tym miejscu, żeby mieć spokój tu. Ja często, kiedy jakieś sytuacje przechodzę, zapominam się, ale staram się jakoś, jak to się mówi, do porządku przywołać moje myśli. I staram się to przez ten pryzmat patrzeć, że ja nie dlatego, że tu się związałem z tą ziemią, z tym miejscem, chcę stąd szybko uciekać, odejść, w jak najlepszym stanie duchowym, żeby się nie okazało tam, że coś mi coś umknęło, albo nie w tym miejscu jestem, ale chcę jeszcze służyć Chrystusowi, że... W moim mniemaniu, z czym ja bym tam przyszedł, wiadomo, że nie z uczynków, nie jesteśmy z uczynków zbawieni, ale mamy to poczucie, żeby służyć Chrystusowi, żeby służyć Bogu, żeby robić to z miłości, a nie dlatego, że to jest z przymusu, że mam to poczucie, że chcę być jeszcze tu używany, chcę, żeby Bóg mnie do czegoś użył, to nie, nie muszą być rzeczy spektakularne, ale rzeczy, które On mi da, mogą być najmniejsze, ale żeby to właściwie wykonać. Słowo Boże, jakby nie było, wskazuje nam, że o tych skarbach, które mamy zbierać nie tu na ziemi, które rdza niszczy, ale o tych, które są tam w niebie. Tak samo jak jest o, wiecie, o wierze i uczynkach, uczynkach, i, i które z czegoś wynikają, z naszej wiary, po prostu z wiary do Chrystusa, z miłości. Tak samo myślę, że nasze nastawienie powinno być tu, kiedy nawet pewne rzeczy do, do, doświadczamy widzimy ten przedsmak nieba, zawsze musimy się tym jakby motywować, bo mamy swój czas wyznaczony, naszej śmierci, który Bóg dał, ale przez ten czas, żeby ten czas dobrze wykorzystać, będąc między sobą, między ludźmi, jak to pewien brat kiedyś mi mówił, że życie z Chrystusem mimo trudności jest taką przygodą. I zależy jak na to spojrzymy, jako utrapienie, żeby stąd uciec, czy bardziej jako przygoda. Wiemy, ze Słowa Bożego o tych y, o ludziach, którzy doświadczyli utrapień, śmierci, y, przez wiarę musieli by, byli po prostu prześladowani. Wiemy o misjonarzach, którzy życie poświęcili, życie oddali za Ewangelię, za ludzi, żeby głosić Chrystusa i nie są to łatwe rzeczy. No ale na dzień dzisiejszy takich rzeczy nie doświadczamy i musimy wykorzystywać ten czas, który jest nam dany. I myślę, że ten, przez ten pryzmat, przez tą kalkę Słowa Bożego patrzymy przy, przez tych na przykład bohaterów wiary, e, że mamy co jeszcze zrobić na tym świecie i możemy się cieszyć nawet, kiedy jest trudno z e, chodzeniem każdego dnia z Bogiem, żeby się tym motywować, myśleć o tym, co jest też przed nami, co nas czeka, ale z tym, z kim się jeszcze spotkamy żebyśmy nie zgubili tej myśli, że tam, gdzie zdążamy, to my zdążamy do Niego, żeby z Nim być. To jest Ten, który zmienił moje życie, który y, przemienił moje myślenie, moje, pra, nasze pragnienia, nasze dążenia, nasze chcenia, e, żebyśmy zawsze gdzieś szukali właśnie bliskości z Nim, obcowania z Nim, żebyśmy tego nie zatracili, żeby ten balans nie został taki trochę zaburzony, i żebyśmy nie myśleli, byle się stąd wyrwać, uciec, umrzeć, być tam. Myślę, że ten czas, tak jak to moja kiedyś teściowa mówiła, nie, nie, to tak nie jest chłopku, tak raz, dwa umrzeć się, trzeba jeszcze trochę namęczyć. Myślę, że ten czas każdy z nas ma wyznaczony i musimy troszeczkę czasem się gdzieś tam korygować w naszym myśleniu, że jednak jeszcze do czegoś będziemy zawsze potrzebni dla Chrystusa, bo chce nas używać. Chcę, żebyśmy też byli używani też dla Jego chwały, a my mamy ten przywilej że służyć Królowi, Panu, Panów i z tego właśnie czerpać tą radość. I na koniec jest ten siódmy werset, którego nie przeczytałem. się tak. Kto zwycięży, dzieczy wszystko i będę dla niego Bogiem, a on będzie dla mnie synem. Mógłbym powiedzieć i córkom, ale nie jest napisane, ale wiemy o co chodzi. Także myślę, że to jest właśnie ta końcowa rzecz, że będziemy dla Niego synami i córkami dla Ojca. A te całe niebo, żeby to źle nie zabrzmiało, to jest tylko tło. To Wszystko On stworzył, bo On jest Twórcą, On daje życie, On tchnął w to życie, to On jest najważniejszy i zawsze musimy o tym pamiętać, żebyśmy tego ten ogień sobie rozpalali, że tam gdzie my zdążamy, gdzie tu jeszcze jesteśmy chwilowo. jak to... Z bratem ostatnio rozmawiałem jak zwierciadle, trochę takim trochę krzywym, tutaj na ziemi, a tam będzie wszystko wyostrzone, tak jak jest widziane. To jest jakby ten przedsmak. Kiedy coś, na przykład pijemy kole, możemy ją powąchać, a potem się jej napić i ten smak poczuć. Myślę, że chociaż w taki sposób można to odnieść, a nie tylko wąchać. Amen. Powstańmy do modlitwy. Ojcze dziękujemy Ci za Twoje słowo za Twego Syna którego posłałeś na ziemię który jest tak bogaty w życiu w tym wszystkim co pokazujesz na każdego dnia że to jest nieskoń, tak jak Ty jesteś nieskończony tak jest, taka jest bogatość jest w Tobie w naszym życiu, który możesz pokazywać który możemy się też uczyć za Twego Ducha Świętego, którego też dałeś nam żeby nas przemieniał, korygował, żeby był naszym opiekunem, który się troszczy o nas i nas kieruje, zmienia nasze myślenie, ale też i daje chcenie i też wykonanie, motywuje też nasze serca do tego, ku dobrych rzeczom. Wskazuje na Twoje słowo, na to niebo, o którym też mówiliśmy, że by się tam z Tobą spotkać, nie po to, żeby tam być, tylko, ale też być z Tobą, ku Tobie, przy Tobie, żeby jak to się mówi obrazowo, stanąć przy tym stole i tam z Tobą wieczerzyć całą wieczność, nieskończoność coś, czego rozumem nawet nie ogarniamy za to wszystko Ci Ojcze dziękujemy prosimy Cię też o dzisiejsze to słowo, żeby nasze serca były otwarte też na słuchanie żeby do nas docierało żebyśmy właściwe to wszystko zrozumieli żebyśmy mieli ten wyostrzony słuch duchowy i za wszystko Ci Ojcze dziękujemy za rzeczy duchowe i też rzeczy materialne. Amen. miłość przepadła, oziębła. Odmów ją Panie. Odmów naszą radość odcowania z Tobą. Odnów naszą radość z Ciebie samego, z poznawania Ciebie, bo to jest życie wieczne. Poznawanie Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Tego, którego posłałeś. Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Daj Panie, byśmy tym życiem żyli wzrastając w poznaniu Ciebie, w miłości do Ciebie, w uwielbieniu Ciebie i w oczekiwaniu na to wielkie spotkanie, na tę wielką ucztę Baranka, na tę wieczną radość bycia z Tobą i poznawania Ciebie w nieskończoność, w wieczność, ale Amen. Że, że jesteśmy zbawieni my, nie jako społeczność, ale każdy z nas, nasze życie, społeczność bliska z tobą to jest to, co, co powinno być, być dla nas takie ważne, żeby to pielęgnować właśnie, żeby szukać tego, co jest najważniejsze, czyli tej społeczności, miłości do Ciebie, poznania, pragnienia, by być z Tobą. Tak się może, bo też to jest moja ludzica. Lepiej poznać Ciebie, bardziej doświadczać, bardziej kochać Wszelkiej chwały, Panie Jezu. Amen. Amen. Ja, Panie chcę Ci podziękować tą cudowną miłość, Panie, w pokazałeś nam przez to, że zmarłeś za każdego z nas na Zbawiłeś każdego z nas, o których nas wszelkiego grzechu, Panie. Pomóż nam, Panie, każdego dnia zbliżać się do Ciebie. Sprałoś, Panie to zbawienie, że mówi Paniś pewną drogą, tą wąską ścieżką, Panie do Ciebie. Tam, Panie nie upadali, Panie, nie odchodzili do Ciebie. Każdego dnia wzrastanie Panie, tak. Błogosławię Panie to zgromadzenie w świętym imieniu każdego serce, które to jest obecne Panie. Zaglądaj, aż się co jest złego w naszej serce, byś nie podobał Panie tu usługę. Tak, Panie zjednoczeni, to miłość Ci mogli wielkie Cię chwalić Panie, przecież w tej wieczerzy, Panie, jakiej Pani obecnej. Tak. Boże Biedroje Panie. Amen. Amen. i ten czołgów i We share, Dajcie. Już trochę spóźniliśmy, to się nie przywitaliśmy. Ja no, jestem wzruszony generalnie. Nie wiem co się dzieje. Ale się jakoś wzruszyłem tym co mówił też brat Paweł na początku. Szukać jego, nie? Że to do niego, o niego chodzi. O Pana Jezusa. Nie wiem, co ja mogę jeszcze dodać. W sumie to by mi wystarczyło na dzisiaj, taka zachęta i myślę, że nam wszystkim. Yy, ta pieśń Złam mnie, to jest jedna z tych takich pieśni, gdzie się zawsze zastanawiam, yy, czy w ogóle zaśpiewać to, czy wypowiedzieć te słowa. Dzisiaj je wypowiadałem, z taką, wyśpiewywałem, z taką wielką, wiecie, nadzieją i chęcią, że chcę iść tą drogą. Po prostu nie ma innej drogi. No nie ma innej drogi za Chrystusem. Nie da rady jakby uniknąć tego złamania, tego pohańbienia po to, żeby Bóg nas potem wywyższył. Taka jest droga. Taka była droga dla Jego Syna, który nas zbawił i tym bardziej taka jest droga dla Jego, dla jego dzieci, Jego braci, tych, których zbawił. No po prostu szok. Też jak Paweł czytał z objawienia, gdzie tam Pan Jezus mówi, jestem alfa i omega. Przypomniał mi się taki fragment, kiedy przyszedł ten setnik do Pana Jezusa, żeby uzdrowił jego sługę. A setnik mu odpowiedział, Panie, Jezus chciał iść do niego od domu, tam pod dach, żeby uzdrowić. A ten setnik mu odpowiedział, Panie, nie jestem godny, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, bo będzie uzdrowiony mój sługa. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy, władzy innego. I mam pod sobą żołnierzy, mówię jednemu idź, a idzie a drugiemu przyjdź, a przychodzi, a swojemu słudze czyń to, a czyni. A gdy Jezus to usłyszał, pełen podziwu, powiedział do tych, którzy szli za Nim, zaprawdę mówię Wam, nawet w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Myślę, że to jest taki też fragment, nad którym można się, wiecie, zatrzymać i pomyśleć. Nie? o co, Czemu Pan Jezus nazwał to wyznanie, to co powiedział ten setnik, tak wielką wiarą, którą, której nie widział w Izraelu? No, i widzimy tutaj to wyznanie, to tego setnika, który po prostu rozumie, jak się sprawy mają. Że on mówi, się dzieje. Że jest alfą i omegą. To właśnie to, co czytaliśmy w objawieniu Jana, co Pan Jezus objawił Janowi, i to, co dzisiaj przecież nam też objawia. I chce, żebyśmy coraz głębiej wchodzili w tą rzeczywistość, że on jest alfą i omegą. On, gdy zamyka, nikt nie otworzy, gdy zamyka, nikt nie. Ot... i tak dalej. To widzimy w objawieniu te te fragmenty w ogóle w całym Słowie nie? i do takiej wiary nas Bóg zachęca i do takiej wiary powinniśmy my się też tutaj myślę zachęcać i taka prosta wiara tego setnika ja chciałem cię przeczytać z Ewangelii Mateusza z 13 rozdziału dwie trzy, no, trzy dwie przypowieści Dwa podobieństwa, takie dłuższe, dwa bardzo krótkie. Podobieństwa, parabole inaczej. Kiedyś taki brat mi powiedział, taki brat, który, taki mądry brat, powiedział mi, że gdy czytam podobieństwa i te parabole, żeby zwrócić uwagę na tą, jakby tę, wiecie myśl, na ten sens tej. tej przypowieści, natomiast ta cała fabuła, która tam jest, no ona no nie jest tak ważna. Jakby to bardzo trzeba być ostrożnym, żeby nie budować jakiejś nauki z tej fabuły, co tam widzimy. I faktycznie potem w swoim życiu się spotkałem parę razy. To wam już kiedyś wspominałem, takie rozmowy o czyśćcu na przykład. I jak przychodzą ludzie, którzy mówią o czyśćcu i chcą to argumentować z Biblii, to często podają jakiś obraz z fabuły, z przypowieści. I to możemy wtedy powiedzieć, no nie człowieku, no tak się nie interpretuje przypowieści, paraboli, nauka Boża, to, to, to nie jest to. Byłem teraz, miałem taki czas, że byłem ze swoim bratem tydzień, ze swoim bratem w Chrystusie. Tydzień byliśmy ze sobą w podróży, byliśmy w Norwegii dokładnie, Jestem bardzo wdzięczny Bogu za ten czas, za tego brata w ogóle, bo tak trochę żona pytała o tę naszą relację, jaką ja mam z tym bratem, już tam chyba z nim trzeci raz, byłem trzeci rok, gdzieś z rzędu na takiej wyprawie, zresztą znamy się już ponad no, 10 lat i muszę powiedzieć, że no, tak widzę, że to jest taki mój starszy brat ja też miałem starszego brata w życiu, zanim mnie Bóg zbawił. I dzisiaj no, tego brata, jakby wiecie, no, mamy taki mocny podział ze względu na Chrystusa. Zresztą w tych przypowieściach też to będziemy mogli czytać. Ale, brat, ale Bóg dał mi w zamian, wiecie, na dzień dzisiejszy innego brata. I nie tylko tego, wielu innych też braci, nie? ale tu miałem taką refleksję, że mógłbym mieć tego brata starszego przy sobie przez tydzień. Rozmawialiśmy o różnych kwestiach, mogliśmy się sobie przyglądać, jak reagujemy, jak żyjemy, rozmawialiśmy o, swoim, wiecie, o swoich pracach zawodowych, o swoich zborach, o swojej relacji z Chrystusem, z żonami. No takie, wiecie, po prostu bardzo dobry czas. No i na tej tam ziemi norweskiej, tam jest też tak, tak wydawałoby się, że ludziom się trochę może źle żyć ze względu na te takie trudności związane z geografią. Tam jest taka ziemia twarda, no nieurodzajna. Tam jak namiot się wbija, no to trzeba znaleźć odpowiednie miejsce, żeby wbić w ziemię ten wiecie tego, tego śledzia i często kamień użyć. I chciałem właśnie zacząć od przypowieści o glebach, o, o siewcy. I chciałem to przeczytać, bo tu też jest jedna taka trudna, Gleba jedna z. Więc to jest Mateusza 13 rozdział od trzeciego wersetu. I mówił do nich w wielu podobieństwach i powiedział oto siewca, oto siewca wyszedł siać, a gdy on siał, niektóre ziarna padły obok drogi i przybyły ptaki i zjadły je. Drugie natomiast padły na miejsca skaliste, gdzie nie miały wiele ziemi. Szybko wzeszły, ponieważ nie miały głębokiej ziemi. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia uschły. A inne padły między ciernie i wzrosły ciernie i je zadusiły. Inne natomiast padły na ziemię dobrą i wydały plon. To wprawdzie stokrotny, a to sześćdziesięciokrotny, a to trzydziestokrotny. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. To jest to, co powiedział Pan Jezus do swoich uczniów. Potem jest rozmowa o tym, że pytają, czemu w przypowieściach. No i tu widzimy, że no po to, żeby nie wszyscy jakby zrozumieli to, co On mówi. Ale chciałbym to pominąć i pójść dalej. Czyli już bardziej do tego wykładu. I tu od szesnastego czytamy. Ale oczy wasze są błogosławione, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę mówię wam, że wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło widzieć to, co wy widzicie, a nie widzieli, i słyszeć to, co wy słyszycie, a nie słyszeli. Wy więc posłuchajcie podobieństwa osiewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie przychodzi zły i porywa to, co jest zasiane w jego sercu. To jest ten, który posiany jest obok drogi. A ten, który jest posiany na miejscach skalistych, to ten, który słucha słowa i zaraz je z radością przyjmuje. Ale nie ma w sobie korzenia, trwa tylko chwilę, a gdy nastaje ucisk albo prześladowanie z powodu słowa, zaraz jest zgorszony. A ten, który jest posiany międzyciernie, to ten, który słucha słowa, ale troska tego wieku i zwodniczy urok bogactwa zadusza słowo i staje się bezowocnym. A ten, który jest posiany na dobrej ziemi, to ten, który słucha słowa i rozumie. Ten przynosi plon i daje ten rzeczywiście stokrotny, a ten sześćdziesięciokrotny, a ten trzydziestokrotny. To jest taka przypowieść, taka nauka Pana Jezusa, który... Ona nie jest taka zero-jedynkowa, jak ja o niej myślę, bo pokazuje jednak cztery gleby. Bo takie wiecie, proste myślenie zero-jedynkowe dla mnie to biało-czarne. I tu też jest w pewnym sensie biało-czarne, bo jest gleba numer cztery, czwarta gleba, ale są przyrównane trzy inne gleby, które no, się nie nadają, więc w tym sensie są czarne, ale się od siebie różnią. Gdy na nie patrzymy, to widzimy, że są po prostu inne. I trochę mi się to też wpisuje, gdy rozważałem ten temat, dzieliłem się z tym, tym z Wami parę tygodni temu, jeżeli chodzi o to, wiecie, zjawisko odpadania od wiary w Kościele, to tu też no, w tej przypowieści widzę, że czasem mogą być gleby, szczególnie ta gleba druga i trzecia, która no, wydaje jakiś owoc czyli wydaje się, że żyje, że coś się zaczyna dziać, przyjmuje słowo z radością, nawet tam już coś zaczyna rosnąć i się cieszymy, ale jednak ta przypowieść pokazuje, że przychodzi próba do życia i ta gleba tej próby no nie wytrzyma, nie, nie przejdzie tej próby.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 objawił, w jakich wspaniałych czasach żyjemy, nowego przymierza, gdzie przyszedł Pan Jezus, objawia te rzeczy. My nawet dzisiaj, jakbyśmy czytali tą przypowieść, bez tego wykładu, chociaż no, dzięki Bogu on tutaj jest, no to myślę, że też, że wielu z nas by rozumiało to. Gdzieś by, wiecie, to serce było otwierane. W takich czasach żyjemy. To jest jedna z przypowieści. Uważam, że Pierwsza, którą chciałem przytoczyć, uważam, że jest warta i godna tego, żeby rozważać to. Żeby to czytać, rozważać właśnie o tym, co w górze, o tym, co w niebie. O tym, jak wygląda Królestwo Boże. Dalej, gdy Pan Jezus mówi, yy, mówi te podobieństwa, mówi, podobne jest Królestwo Niebios do. Czyli mówimy tutaj o jakiejś rzeczywistości Królestwa Bożego. Yy, no to są sprawy duchowe. Tu Pan Jezus też mówi w dziewiątym wersecie kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I to mówi też w przypadku innych tych przypowieści, co oznacza, że jest to sprawa niezwykle ważna. On to podkreśla. Mówi o tym, kto ma uszy, niech słucha. I tak sobie myślę, że to Bóg daje te uszy do słuchania. Że tu musimy też prosić Boga, żeby po prostu te rzeczy nam odsłaniał. Jak to jest? Ja to na dzisiaj tak widzę i tak się dzielę z wami, że mnie to pobudza. Takie, tak, tak to rozumiem. Druga przypowieść, którą chciałem przy, przy, przytoczyć, to jest o tym konkolu, to jest od 24 wersetu do 30. Inne podobieństwo, powiedział im, mówiąc, podobne jest królestwo niebios do człowieka, który zasiał dobre nasienie na swojej roli. A gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i posiał życicę pośrodku pszenicy i odszedł. A gdy urosłość było i wydało owoc, wtedy pokazała się i życica. A gdy przyszli słudzy gospodarza, powiedzieli mu, panie, czy nie posłałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma życicę? A on powiedział im, człowiek, który jest wrogiem, to uczynił. A słudzy powiedzieli do niego, czy chcesz, abyśmy poszli i ją pozbierali? A on powiedział, nie, abyście czasem zbierając życice nie wykorzenili równocześnie z nią i pszenicy. Pozwólcie obu razem rosnąć, aż do żniwa, a w czasie żniw, powie, powiem żniwiarzom, zbierzcie najpierw życice i zwiążcie ją w snopy na spalenie, a, a pszenicę zgromadźcie do mojego spichlerza. Tutaj pominę tą następną przypowieść, a tutaj Pan Jezus wykłada, o co chodzi z tą przypowieścią, od 36. Wtedy rozpuścił tłumy, a gdy Jezus przyszedł do domu, podeszli do Niego Jego uczniowie, mówiąc, wyjaśnij nam dokładnie podobieństwo o życicy na roli. A On w odpowiedzi rzekł im, ten, który rozsiewa dobre nasienie, to Syn Człowieczy, a rola to świat, a dobre nasienie to Synowie Królestwa, natomiast Życica to synowie złego. Wróg, który ją zasiał, to diabeł. Żniwo to koniec tego wieku, a żniwiarzami są aniołowie. A jak więc zbiera się Życice i spala w ogniu, tak będzie przy końcu tego wieku. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów, a oni zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy czynią bezprawie. I wrzucą ich do pieca z ogniem, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi rozbłysną jak słońce w królestwie ojca swojego. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Podobne jest królestwo niebios do tego właśnie, co tutaj czytaliśmy. Podobne jest, tutaj już mamy bardziej zero-jedynkowy taki, taki, to już jest prostsze dla mnie, taki podział na, na to, co jest z Boga i to, co jest z diabła. I takie jest właśnie Królestwo Boże. I to Królestwo, gdy się objawi, to już będzie takie, że tam już nie będzie tego, co z diabła, bo to wszystko będzie, tego już nie będzie. Bo tu jest napisane, że wszystko, jak więc zbiera, tak będzie przy końcu tego wieku, a 41. Syn człowieczy pośle swoich aniołów, a oni zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy czynią bezprawie. Wszystkich. Więc to zostanie całkowicie jakby usunięte. No i czy to nie jest, wiecie, piękna w ogóle rzeczywistość, do której zmierzamy? Dzisiaj brat Paweł mówił trochę o tym niebie, aby być z nim. To właśnie, to, to, to będzie ta rzeczywistość, kiedy będzie... Tylko On, będą tylko Jego dzieci, Jego stworzenie. Czasem tą przypowieść o Życicy i Pszenicy bierze się też do przyrównania do Kościoła, a myślę też, że niekoniecznie według mnie jest to uprawnione, bo jest tu jednak, gdy Pan Jezus to wyjaśnia, mówi o świecie, że tutaj tego podziału mamy nie robić. Natomiast w Kościele raczej... Raczej Słowo Boże zachęca do tego, żeby rozsądzać w Kościele, żeby usuwać to, co jest tym zakwasem, czyli grzechem. Może na pewno nie, żeby rozeznawać, kto jest bratem, a kto nie jest bratem, bo ja osobiście też tego tak nie widzę, ale na pewno, żeby rozsądzać, co jest właściwą postawą, co jest grzechem, a co nie jest i żeby tu odpowiednio reagować. Więc, więc tutaj mamy rzeczywistość znowu Królestwa Bożego którą możemy zobaczyć w tej przypowieści. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Chciałem jeszcze dwie przypowieści przeczytać, takie po jednym wersecie, bardzo krótkie. To są ja, chyba moje jedne z ulubionych fragmentów Biblii. Moje serce się zawsze podnosi, gdy to czytam. 44 i 46. Ponownie. Podobne jest Królestwo Niebios do skarbu, który jest ukryty w roli, a który człowiek znalazł i ukrył i z radością odchodzi i wszystko, co ma, sprzedaje i kupuje tę rolę. Ponownie, podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, które gdy znalazł jedną drogocenną perłę, odszedł i sprzedał wszystko, co miał i kupił ją To są takie przypowieści, że słuchajcie, to zawsze jest takie pytanie, czy jak to słyszysz, siostro, bracie, czytasz tą, czy ci rezonuje serce, czy ty rozumiesz, co tu jest napisane, czy, to, czy, czy, czy my pragniemy tej rzeczywistości. Odchodzi z radością, z radością odchodzi, gdy to znajduje, sprzedaje wszystko, co ma i kupuje tę rolę. Wszystko, co ma i bierze się za to. To jest absolutnie rzeczywistość, której szukam. Moje serce reaguje na nią bardzo. Ja tego pragnę. Widzę pewien opór w sobie, wiecie, że no bo jak to sprzedać wszystko? Wszystko. Bo ja to tak rozumiem. Wszystko zostawić dla Pana, dla Jego spraw, dla Jego Królestwa. To jest no, często jakiś bój. To... Ale Bóg tak prowadzi swoje dzieci. Uważam, że to jest kierunek. To są słowa piękna perła. Nie? Co tu by się chciało powiedzieć? No, czy Królestwo Boże, czy te prawdy, czy to wszystko, o czym rozważamy, czy jest właśnie perłą dla nas? nie To jest takie a propos badania swojego serca, ona często o tym mówi, to są jedne z takich fragmentów, gdzie można się tak przebadać, że przyjść przez tron Boży, przeczytać i zobaczyć, czy to jest perła, czy chce sprzedać wszystko. Do tego chyba się zachęcamy, żeby wszystko zostawić dla Królestwa Bożego, dla Chrystusa, tak jak On wszystko zostawił. Ja dalej idę, za Chrystusem i dalej On mnie pociąga, może tak, to tym bardziej widzę, że tu naprawdę nie ma kompromisów. To tak jak z tą pieśnią, złam mnie, no nie ma po prostu opcji, chcę iść tą drogą. Chcę, żeby te fragmenty, te przypowieści jeszcze bardziej rezonowały z moim sercem i tego samego życzę wam, bracia i siostry, bo do tego jest podobne Królestwo Niebios. Tak Pan Jezus właśnie przedstawiał sprawy Królestwa Niebios. Tak rozmawiał ze swoimi uczniami. Dawał im te podobieństwa i tłumaczył, że słuchajcie, to jest tak. Chciałem też powiedzieć, że już na zakończenie, żebyśmy też nie byli takimi, którzy, żebyśmy nie oczekiwali, ja przynajmniej nie oczekuję tego, i tego też życzę Wam, żeby nie oczekiwać, że to szukanie tego Królestwa Bożego, tego, o czym tu jest napisane, że to może się odbywać w taki, wiecie, sposób cykliczny. Że przyjdę na przykład w niedzielę, w środę na zgromadzenie i coś teraz dostanę jakby od Boga, wiecie, że, że my się tu zgromadzamy po to, żeby coś dostać. Yy, owszem, chcemy coś dostawać i dostajemy. Ja dostaję bardzo wiele. Dzisiaj też dostałem bardzo wiele wielką radość, że mogę pośród zgromadzenia stać przed Bogiem i wiecie, bardzo wiele. Natomiast ten bój, to właściwe życie, od naprawdę, no, zacznie się, jak z tym wyjdziemy. No musimy o tym pamiętać. W tygodniu, od poniedziałku do soboty. Gdy tu się zgromadzamy, to my powinniśmy wręcz to przynosić po prostu, promienie, jakby dawać to innym, jakby wnosić właśnie to do, do społeczności, składać świadectwo życia z Bogiem. Ja myślę, że to tylko o taką drogę chodzi. Chcemy chwałę Bogu oddawać, oddajemy ją w pieśniach, w porządku, ale większą wartość naprawdę ma to, jak traktujemy, jak ja traktuję swoich bliskich, swoją rodzinę, wiecie, swoich braci, w pracy jak się zachowuje. No to, to jakby tu Bóg patrzy. I moim zdaniem to sprzedanie tego wszystkiego i odchodzi z radością to to jest naprawdę wszystko, nie? czyli to jest całe jakby życie. Żeby się tu po prostu nie pomylić, nie? to chciałem tak zachęcić, bo mamy takie tendencje, człowiek taki po prostu jest, że obraża sobie, no wiecie, te religijne schematy po prostu, no nazwijmy to po imieniu. Religia to jest coś, co próbuje się wkraść w serca ludzi wierzących. To jest jakby naturalne, my musimy sobie o tym przypominać i zachęcać się do dobrych rzeczy do życia z Bogiem po prostu. Do takiego życia z Bogiem no, z dnia na dzień. Ja mam nadzieję, że czujecie się zachęceni chociaż trochę i ja dziękuję Bogu naprawdę z, za to, że mogę tu być z Wami, za zbawienie, za tego brata, z którym mogłem wyjechać, też, że mi Bóg dał brata, no po prostu niesamowite. A naprawdę i nie jednego. To tak jak te obietnice są. Też Bóg sprawia, że niczego nam nie brakuje. Wiecie, w takim w domu zaopatruje nas we wszystko, jeżeli chodzi o wiecie, pieniądze na funkcjonowanie, budżety domowe. Pomimo no, takich trudności, które się gdzieś tam pojawiają, to w ogóle no, niczego nam nie brakuje absolutnie, kompletnie tak jak mówią Jego obietnice, szukajcie Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości. No my tego teraz doświadczamy jakby mocno i no Bóg jest naprawdę wierny. Bóg jest wierny i Bóg na pewno nie jest taki, wiecie, że Cheniu wszedł na tą drogę teraz, czego się ja osobiście bardzo cieszę. Słyszałem Jego świadectwo, serce mi się rosło, no to no chcę powiedzieć, że Bóg jest taki właśnie, że nie szuka teraz, żeby a się potknie, nie, że wiecie, poluje na te błędy, nie, jest tym, który rękę wyciąga i podnosi i cały czas nawołuje, mówi, wierz, wierz we mnie, co mamy czynić, pytają go, pamiętacie, rozważaliśmy, co mamy czynić, aby czynić, co mamy robić, aby czynić dzieła Boże, wierzcie we mnie, tak, wierzyć w tego, którego on posłał, jakby to jest nasza powinność, do tego musimy się zachęcać. I wtedy wszystko się będzie składało. Ja tak chaotycznie trochę mówię, ale no jestem gdzieś tą drogą, no tak no cieszę się. Droga wiary naprawdę jest piękna. I naprawdę się wszystko składa i to są takie cuda po prostu. No i Heniu, ja tego samego życzę Tobie i się bardzo cieszę, że Ty zadeklarowałeś, że chcemy iść razem, że Ty chcesz iść razem. To mam kolejnego brata, starszego, to jako ojca. Wiecie, to To amen. Kochani bracia i siostry, myślę, że tutaj zarówno z tej pierwszej wypowiedzi Pawła, jak i z tego, co Łukasz mówi, wyłania nam się ta konieczność uznania i... Y, dążenia do tego i pilnowania tego i zabiegania o to, żeby Bóg był wszystkim we wszystkim w naszym życiu. I to jest wzniosły cel. To mówimy tutaj o rzeczach, których łatwo jest powiedzieć. Dobrze jest, tak lekko można o tym przeczytać. Poszedł, sprzedał wszystko, żeby zyskać tą perłę, zyskać to, co cenne. I wiemy, że tutaj myślę, że nie ma wielkiej dyskusji na ten temat, w tym gronie przynajmniej, że Bóg jest ponad wszystko. Że nic i nikt nie może się z Nim równać. Że te nasze doczesne w cudzysłowie wielkie sprawy, czy nawet wielkie doświadczenia i cierpienia, jeśli rzeczywiście znamy Boga. Jeśli rzeczywiście On nie jest jakąś mglistą ideą gdzieś tam w niebie, ale jeśli Go poznaliśmy i poznajemy i wierzymy temu, co mówi, to te wszystkie rzeczy, jak w jednej pieśni śpiewamy, nikną w Jego jasności. Odchodzą w cień. Stają się właśnie takie... Paweł Apostoł mówi, nasze doczesne cierpienia. Nasze doczesne cierpienia są niczym w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. I kiedy Paweł mówi nasze doczesne cierpienia, to jeśli znacie troszeczkę jego historię i znacie jego listy <grych> z drugiego listu do Koryntian, gdzie wymienia te cierpienia, i tam Paweł wręcz nie mówi tylko nasze cierpienia, ale mówi te nasze znikome cierpienia. A myślę, że nikt z nas nie cierpiał tak jak on. Nikt z nas nie był biczowany do krwi trzykrotnie przez Żydów, 39 uderzeń, przez Rzymian, nie pamiętam, pięć razy przez Rzymian rózgami bity, kamienowany, tyle doświadczeń, cierpień, głód mówi, nagość, niebezpieczeństwa. Na drogach, w podróżach, rozbitek na statku. I mówi, nasze znikome, nieznaczące, chwilowe doświadczenia. Piotr podobnie mówi, że Bóg po tych krótkotrwałych doświadczeniach przysposobi nas do wiecznej chwały. I, I to jest perspektywa, którą niestety gubimy, żyjąc w tym świecie. My wiemy to, powtarzamy, czytamy, wyznajemy, ale jakże ważne jest, żeby Bóg przez swego ducha pomagał nam żyć w tej perspektywie. Jakże ważne jest, by to, o czym mówimy w takich, myślę, prostych słowach, zrozumiałych, nie było właśnie czymś, co tutaj przez chwilę posłuchamy, pobożnie powiemy amen, ale faktycznie słysząc te słowa zawołamy, Panie uczyń to w moim życiu, daj mi być w tym miejscu, daj mi, żeby właśnie słowa tych pięknych, wzniosłych pieśni, czy, tak jak tutaj, te słowa z Ewangelii nie były tylko jakimiś ideami, w które wierzę, nie były tylko jakimiś rzeczami, z którymi tak, muszę się zgodzić, tak jest, ale niestety patrząc na siebie, na moje życie, na moje postawy, dążenia, to, co rzeczywiście porusza moje serce, to dostrzegam jakiś dysonans, dostrzegam jakiś brak tutaj, że, że to moje tak, to moje zgadzam się, niestety jeszcze, jeszcze nie odzwierciedla mojego życia. I tutaj naprawdę potrzebujemy szukać łaski Bożej. Potrzebujemy szukać Jego przemiany w nas, aby te rzeczy, o których czytamy, głosimy, rozmawiamy, żeby nie pozostały właśnie w tej sferze naszych tylko rozmyślań i rozmów. Oczywiście tu się to zaczyna, to jakby Pan Jezus też to czynił, On głosił Królestwo Boże, głosił te wielkie prawdy i ci, którzy mieli uszy do słuchania, Ci, którzy byli w stanie to przyjąć, to, to przyjęcie tego Jego Słowa wnosiło to życie. Potem przyszedł Duch Święty, który udzielił mocy, aby tak żyć. I to my, my w tym samym pokładamy nadzieję, że to Słowo, które tutaj czytamy, które głosimy, którego słuchamy, zgodnie z Bożą obietnicą nie wraca puste, ale wykonuje swoją pracę w naszych sercach. Bóg przez to Słowo wykonuje w nas pracę. To Słowo jest Słowem życia, jest Słowem mocy. Więc przyjmijmy je, módlmy się i prośmy Boga, żeby te wielkie rzeczy, o których mówimy, były wielkie w nas, były prawdziwe w nas, rozwijały się w nas. Żeby ta radość, o której tutaj dzisiaj czytaliśmy, radość poznawania Boga, radość skupiania się na Bogu, radość życia Bogiem, radość bycia w Jego Królestwie, Zrozumienie bogactwa tego Królestwa, chwały tego Królestwa i tego, który jest w centrum tego wszystkiego, żeby to było rzeczywistością naszego życia. To są rzeczy, o które musimy ciągle walczyć, o które musimy zabiegać, które musimy pielęgnować, w których potrzebujemy się wzajemnie pobudzać, by one takie były w naszym życiu, powstańmy do modlitwy Jej jeszcze poświęćmy chwilę na wołanie do naszego Boga który nie tylko mówi ale który też słucha jeśli ze szczerymi sercami przychodzimy do Niego i modlimy się, odpowiada na nasze modlitwy Ojcze z wdzięcznością z uwielbieniem Dziękujemy Ci za Twoje żywe Słowo, pełne mocy Słowo, które ma, da, ma moc dać nam udział z uświęconymi, które jest jak młot, który kruszy skałę, jest jak ogień, który spala, oczyszcza to wszystko, co nieprawe, co złe, który jest jak ogień odlewacza, jak mydło flusznika. Boże nasz, prosimy o pracę Twego Ducha w naszych sercach, o działanie Twego Słowa w nas, aby to, co słyszymy, co wiemy, co, o czym rozmawiamy, rozmyślamy, przemieniało nas, przekształcało nas, Uzdalniało nas do bycia wykonawcami tego słowa, do bycia ludźmi, którzy odzwierciedlają prawdę tego słowa. Zachowaj nas, Panie, przed pustą religijnością. Zachowaj nas przed wielkimi słowami bez pokrycia, przed obłudą, która mówi wielkie rzeczy, ale niestety nie robi tych wielkich rzeczy, nie, nie ma udziału w tych wielkich rzeczach. Zachowaj nas, Panie, przed fasadą pobożności, abyśmy nie byli podobni do tych grobów pobielanych, na zewnątrz pięknie pobielonych, a wewnątrz pełnych trupich kości. Daj, Panie, byśmy byli prawdziwi, autentyczni, Żebyśmy też umieli ze sobą szczerze rozmawiać i w tych naszych wzajemnych też rozmowach umieć usłużyć, umieć zachęcić, napomnieć, kiedy trzeba mówić sobie prawdę w miłości i doświadczać mocy tej prawdy w naszym życiu. Oddajemy Tobie wszelką chwałę i cześć, wiedząc, że to Ty jesteś tym, który zaczął w nas to dobre dzieło. I w Tobie pokładamy ufność, że Ty będziesz je pełnił, aż do dnia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bądź uwielbiony. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry, jeśli ktoś chciałby się pomodlić, jest ku temu czas. Dziękuję za wielką łaskę kolejnego dnia naszego życia. Dzięki za możliwość bycia przed Twoim obliczem, bycia w broni, w Konkucji. Ojcze, i tak te zachęty, które tutaj płyną, to jest coś, czego potrzebujemy. Potrzebujemy zachęty, by nie ustawać, by szukać Ciebie, by badać swoje serce. I Ty patrzysz głęboko w nasze serca i wiesz, czy jest tam pragnienie, prawdziwie właśnie tego wszystkiego, czyli szukanie Ciebie, podobanie się Tobie, gotowości do sprzedania wszystkiego, wyzyskać Ciebie w największy nam też w tym badaniu naszych serc i takim umiłowaniu właśnie tego, co jest najcenniejsze. Amen. Amen. Tak Panie, też pomóż, proszę trwać w Tobie Panie, trwać w wierze Panie, przychodzić do Ciebie Panie cały czas Panie, zabiegając u Ciebie też o to, aby wytrwać w pokusach Panie, by Panie obieścić zwycięstwo Boże, Panie ucz tej zależności od Ciebie całkowitej. Ucz, Panie, przychodzenia do Ciebie ze wszystkim, Panie, w każdej sprawie. Panie, bo Ty masz życie dla Twoich dzieci. Ty masz pokój, Panie, masz zwycięstwo <grym> dla Twoich dzieci. Panie, Ty masz wszystko, co dobre. Panie, ucz tego. Patrząc też na Syna Bożego, Panie, na Pana Jezusa Chrystusa, który dniem i nocą, Panie, wołał do Ojca w niebie aby wytrwać, Panie, właśnie w tych pokusach. Panie, ucz nas tego. Na każdy dzień, Panie, aby się Tobie podobać, aby, Panie, wyzbywać się wszystkiego właśnie, tak aby wszystko przynosić przed Twój tron, Panie i jedyną wartość, Panie, widzieć w Tobie, Panie, w Twoim królestwie, w Tobie, Panie, bo Ty jesteś, Panie, Jesteś skarbem. Ty jesteś życiem Panie. Jesteś Alfa i Omega Panie. Panie i patrzę na apostołów na początku też Panie jak się bali Panie. Jak przychodził sztorm Panie to bali się. Ty lubiłeś ludzie małej wiary do nich. Ale Panie potem ich uzdolniłeś Panie. Oni wzrastali w Tobie Panie na końcu życie oddawali, Panie, za wiarę Ciebie, Panie, i wierzę, że to jest rzeczywistość Twojego Kościoła, Panie, Panie, i mam nadzieję w tym, i dla mnie, że mogę wzrastać w Tobie, Panie. Bądź uzyskany, Panie Jezu. Amen. Amen. Nie wiem, która to godzina, czy nie przeginam czasowo. Chciałbym, wybaczcie, że tak sobie tutaj pozwalam na gorąco od razu jakby odnieść się do tego, co było mówione, ale tak, tak to czuję i dlatego pozwalam sobie na to. Gdy słuchałem usługi brata Pawła o, o niebie, to od razu Przyszło mi na myśl no, moje wczorajsze spotkanie z moimi kolegami i koleżankami z klasy z liceum po 40 latach po maturze. Nic takiego y, bardzo. Y, to, to nie było spotkanie zrobione z jakąś pompą. Po prostu tak z, y, jesteśmy w kontakcie y, na Whatsappie już od wielu lat. I mamy taką grupkę, że rozmawiamy, także znamy się bardzo dobrze, jakieś zdjęcia, filmiki, różne tematy. No i spotkaliśmy się i znowu było miło ogólnie. I na tym forum niejednokrotnie przewija się kwestia właśnie wiary, Biblii, Boga. Także to, to, to nie jest nic nowego w naszej grupce. Są różne postawy w stosunku do tego, ale już przechodzę do, do tego, co, co, co przyszło mi głównie na myśl. I jeden kolega zadał pytanie mi, jak to będzie w tym niebie? I powiem wam, to pytanie było w taki sposób sformułowane, że jakby Jednocześnie dwie, dwie postawy widziałem w tym pytaniu w nim. Może źle to odebrałem, ale takie coś. Jedna to było takie, jakby takie w pewnym sensie rzucenie mi takiego wyzwania. No Ale jak to będzie w tym niebie, no co my tam będziemy robić? Co, co tam takiego ciekawego może nas spotkać, tak? To, to jedno, a drugie to rzeczywiście, bo to jest ktoś, kto, kto myśli o, o różnych y, y, z, właśnie o religiach, myśli o, o, stara się być takim dobrym człowiekiem, no tak dłuższy temat, ale to w skrócie. I tak jakbym rzeczywiście widział w nim y, tak, taką chęć usłyszenia. Może jednak coś usłyszy, pomimo tego, że, że tak jakby wydawało się, że, że trudno mu sobie wyobrazić, co tam może być ciekawego w tym niebie, to, to właśnie gdzieś tam jednak poszukiwanie tego, jednak to pytanie. I y, ponieważ no, to taki. Taka atmosfera, wiecie, jak to jest, nie? Przy stole tam jemy, pijemy i y, Jakoś nie, nie, nie czułem tego, żeby, żeby teraz tak tutaj wchodzić mocno w ten temat. Widziałem też, że nie, nie wszyscy byli tak bardzo chętni, żeby o tym rozmawiać. I to mówię, no jakoś nie czuję tego, żeby tutaj tak to mówić o po, takich ważnych, wniosłych, poważnych sprawach tutaj w tym momencie, ale krótko powiem i powiedziałem, że ja nie wiem jak będzie w niebie, ale wiem, że będzie to coś wspaniałego, dlatego że poznałem Boga, który w cudowny sposób stworzył ten świat, stworzył przyrodę, stworzył człowieka. Jego stworzenie, jego dzieło jest przecudowne. I, I dlatego to jest, ja tak powiem, moja, moja odpowiedź, jak będzie w niebie. W niebie będzie na pewno dobrze, bo będzie tam ten, który jest wspaniały. I powiem wam, że jakkolwiek jest to odpowiedź, którą uznałem, że jest właściwa, żeby powiedzieć kolegom i koleżankom, to jest to też Odpowiedź dla mnie samego, gdy ja sobie zadaję to pytanie, tak? I trudno mi sobie wyobrazić, jak to tam będzie, ale jestem spokojny. Gdy myślę o niebie, to myślę o, o Bogu, który tak właśnie cudownie stworzył ten świat. I, I znowu, odnosząc się do tego, co Paweł mówił, to. Mm, też cały czas y, widzę w sobie takie właśnie pragnienie, żeby y, nie, nie być tym, który y, nie chce być tutaj, a chciałby być tam y, albo chciałby być tam, bo coś tam, coś tam, y, fajnego może być, ale rzeczywiście mm, szukam tego i w jakiejś mierze tego też doświadczam w swoim życiu, że pragnę być z tym, który tam będzie. To jest, to jest właśnie to. A to co brat Łukasz mówił o tym właśnie, czytamy przypowieść o chociażby o tej perle i zadajemy sobie pytanie, czy ja jestem tym, który był gotowy, uczynił to w swoim życiu, rzeczywiście wszystko oddał Bogu, żeby tylko zyskać ten największy skarb. I jeżeli w naszym życiu odpowiedź jest tak, no to hurra, cieszymy się I, i, i żyjemy dalej, i krzyczymy za Bogiem. A jeżeli mielibyśmy stwierdzić... Że tak nie jest. To pytanie, co dalej, tak? Co z tym zrobić, fantem? Z tym, z tym problemem. Bo stwierdziliśmy, nie, no nie, ja nie jestem w tym miejscu, w którym jest ten brat, ta siostra, albo ten z przypowieści, właśnie tej, tak? I to, co tutaj brat Paweł powiedział o takim, jeśli dobrze zapamiętałem, o takim. Sparafrazuję to, o takim codziennym toczeniu boju, który nie jest wcale łatwy, w którym razem się zachęcamy no i, i toczymy ten bój. Ja to sparafrazowałem, ale takie coś chciałeś właśnie przekazać. I myślę, że i zgadzając się jak najbardziej właśnie z tym stwierdzeniem, powiem coś, co będzie takim bardziej praktycznym, nie, nie wiem, jak to nawet ująć, ale przychodzi mi na myśl to, że ważne jest, jakie rzeczywiście odczytujemy, znajdujemy pragnienia w naszym sercu. Tak? I myślę, że to dla Boga jest bardzo ważne. Co rzeczywiście jest tym pragnieniem w naszym sercu? Czy rzeczywiście, gdyby tam był jakiś tester i, i mógł odczytać, tak, jest to pragnienie, to Pan Bóg to widzi. I powiem tak, to jest, to jest, czasami to może wystarczyć, czasami pragnienie naszych serc Pan Bóg zaspokaja w cudowny sposób i, że tak powiem, prawie że nic nie robimy, wystarczy, że to pragnienie mamy. tak? A czasami jest tak, że yy, to pragnienie jeszcze musi być uzupełnione jakimś działaniem z naszej strony, czyli jakimś wysiłkiem, jakimś podjęciem jakiegoś trudu, żeby, żeby to osiągnąć, żeby to pragnienie mogło się ziścić. Czyli w skrócie, czasami Pan Bóg nam daje po prostu tak, a czasami potrzebujemy właśnie dokonać pewnego trudu, by być jakimś takim wytrwałym w pewnych działaniach. i no, jest to wtedy jakby pewna nagroda tak? za, za, ten, za ten trud. To chciałem powiedzieć, jakby ktoś miał jakieś pytania albo wątpliwości, albo chciałby coś uzupełnić, to myślę, że spokojnie możemy wrócić do tego, ale no, tak sobie pozwoliłem. Yes. powiedzieć, że y, przez cały tydzień tą pieśń jakby muciłem. Dzisiaj nawet miałem pragnienie, że jak widziałem, że Paweł tu na gitarze gra, że i tak mówię, a może przed pamiątką byś zagrał, byśmy zaśpiewali tą pieśń, ale tego nie zrobiłem, nie zdążyłem i po prostu jestem w szoku. Nawet dzisiaj w domu rano, co z Gosią śpiewaliśmy tą pieśń. Jaka. Wielki jest to cud, Amen. słuchajcie, także chciałem tylko tak W dużej mierze pokrywały się z tym, co bracia mówili, chociaż nie ustalaliśmy tutaj tematów, ani jakoś nie było to przez nas zaaranżowane. Po prostu wierzę, że Pan Bóg tutaj miał dla nas dzisiaj coś do powiedzenia i to zostało powiedziane zarówno przez braci, jak i przez te pieśni, które śpiewaliśmy. Panie nasz jak wielki jest to cud, jak wielka jest Twoja miłość, jak wielkie Twoje dzieło zbawienia nas. Patrząc na siebie, patrząc na grzech, patrząc na bunt człowieka, na ten ogrom zła, na ten ogrom nieprawości, który jest przerażający, przytłaczający, przygnębiający. Widzimy Ciebie, Boga, który staje się człowiekiem, który schodzi na ten padł łez, który bierze na siebie ludzkie ciało i ma udział w tym ludzkim losie, w niezrozumieniu, w cierpieniu, w wyrzeczeniach, w ograniczeniach ludzkiego życia. Dziękujemy Tobie za gotowość, by pójść na krzyż, gdzie grzech całego świata, niewyobrażalny ciężar grzechu wszystkich ludzi zostaje złożony na Ciebie, Panie. I tam na krzyżu cierpisz, umierasz, zapada ciemność na całą ziemię i w wielkim bólu wołasz Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Panie, dźwigasz ciężar naszego grzechu, mojego grzechu, mojej nieprawości, moich licznych upadków i błędów i Panie, stoimy przed Tobą z wdzięcznością, że umarłeś za mnie. Każdy z nas, którzy wierzymy w Ciebie, możemy to powiedzieć. Umarłeś za mnie i wielki to cud, że kochasz mnie. Że życie dałeś, abym ja mógł żyć. Panie, niechaj ta wielkość Twojego dzieła przenika nasze serca, niechaj uzdalnia nas do naśladowania Ciebie, do wyrzeczenia się wszelkiej bezbożności, do wyrzeczenia się i wyrzekania się wszystkiego, co jeszcze w nas Niepodobne do Chrystusa, wszystkiego, co w nas przesłania ten obraz Twojej cudownej miłości, Twojej cudownej łaski. Prosimy, kontynuuj twe dobre dzieło w naszych sercach dzieło przemiany, dzieło uświęcenia, uniżenia. Panie, byśmy byli do Ciebie podobni. Byśmy godnie reprezentowali Ciebie w tym świecie. Aby nasze zwiastowanie Ewangelii pokrywało się z mocą Ewangelii w naszym życiu. Amen. Amen. Ja też chcę podziękować Tobie, Ojcze, za wielką miłość Twoją, która poruszyła nas, która zmieniła i w tym świecie mówi się, że ważne jest, żeby kochać i być kochanym i ci z nas, którzy możemy tego doświadczać, możemy kochać, możemy być kochani, widzimy jak to zmienia wiele, ale ci z nas, którzy doświadczyliśmy Twojej miłości, Możemy cieszyć się tym, jak, jak bardzo to nas zmieniło, jak bardzo to wpływ, wpłynęło na nas I, i tak się modlę, żeby ta, ta miłość, która nas poruszyła nie, nie zbledła w naszych oczach, żebyśmy nie zapomnieli, jak wielka jest to miłość i no, tak nie byłoby dobrze. Gdybyśmy nie doświadczali tej miłości też dzisiaj, po latach, po wielu latach czasami. Proszę Ojcze, pomóż nam nie stracić oczu Ciebie, Twojej wspaniałości. Dziękujemy, że możemy być tutaj i wsłuchiwać się w Twój głos. Amen. Amen. Bracia i siostry, tak jak zawsze, zachęcamy, by brać udział w tej wieczerzy, trzymając nasze oczy na tym, o którym, którego zwiastujemy, jedząc z tego chleba i pijąc z tego kielicha. Nie skupiamy się, nie, win, nie powinniśmy skupiać się na chlebie czy na kielichu jako końcu samym w sobie. Ten chleb i ten kielich są elementami, które pomagają nam pamiętać o ciele Chrystusa, które zostało za nas wydane, o krwi, która została przelana, więc nasze oczy, serc, winny być zwrócone na Tego, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas. I Jego zwiastujemy, łamiąc ten chleb, jedząc tego chleba, pijąc tego kielicha. I w takim duchu pilnujmy się, by, tak jak apostoł Paweł przestrzegał Koryntian, byśmy nie byli winni, by w niegodny sposób Jeść z tego chleba i pić z tego kielicha. Ta godność jedzenia nie opiera się na naszej godności. Ona się opiera na właśnie zrozumieniu i właściwym uczestnictwie w tej wieczerzy, jako w społeczności z Chrystusem, społeczności z tym, który wydał samego siebie za, za nas, we wspominaniu Go. W dziękowaniu Mu, w uwielbieniu Go. Więc y, też w takim duchu podchodźmy, jedzmy, pijmy, cały czas y, skupiając się na Nim, wywyższając Go, wielbiąc Go, modląc się do Niego. Zapraszam, bracia, siostry. Jeśli ktoś z Was chciałby wznieść modlitwę, czy przeczytać jakiś fragment słowa w tym czasie, też do tego zachęcamy. Stańmy jeszcze i zachęcam, jeśli ktoś bracia, siostry chciałby się jeszcze pomodlić, módlmy się. nie ma nadziei, że to nas przyjmuje, bo przecież nie pokonaliśmy, nie się, po ma potrzeby, nie jestem taki, że powtarzam, że ulegam, że żeby sławić nam Panie, przede wszystkim tą społecznością z Tobą, Panie, którą możemy mieć każdego dnia. Panie, byśmy tego szukali właśnie, wszystko inne będzie dodane. W najbliższą sobotę o 15.00 przypominam, bracia spotykają się tutaj, mnie nie będzie akurat, nie, bo będę wyjeżdżał prawdopodobnie w piątek do Augustowa z Agnieszką, ale będę z wami online, także będę uczestniczył, chcę uczestniczyć w tym spotkaniu. Natomiast wszystkich braci, którzy nie wyjeżdżają, zachęcam, żeby przyjechać o 15.00 i być tutaj i rozmawiać o ważnych y, sprawach, które rozpoczęliśmy, czyli y, rozmawiamy, chcemy ten temat y, kontynuować konsekwencji upadku człowieka w grzech, co, jakie są następstwa, jakie są konsekwencje, co zmieniło się y, w tym Doświadczeniu i życiu Adama, Ewy, ludzkości, która jest owocem niestety też, czy, czy doświadcza tego skażenia, które jest owocem ich nieposłuszeństwa i też ziemi, na której żyjemy. Więc to są takie tematy, które rozpoczęliśmy, rozważamy je, aby pójść dalej w kolejnych aspektach zbawienia. Więc braci, zachęcam, by rozmyślali, rozważali ten temat i byśmy mogli w sobotę o tym porozmawiać. Was wszystkich, bracia i siostry, zachęcam do rozważania Ewangelii Mateusza. Ja od jakiegoś czasu już ją studiuję, czytam, słucham, rozważam. Będziemy wspólnie niedługo ją też rozważać w tym cyklu tych kazań podróży przez Biblię. Więc zachęcam Was też do lektury Ewangelii Mateusza. Jakieś może jeszcze ogłoszenia, ważne informacje. A, jeszcze mam takie błahe, prozaiczne ogłoszenie. W czasie ostatniej Agapy ktoś wziął naszą pokrywkę od patelni. <grywka> Prawdopodobnie przez pomyłkę. Miał, bo została inna, która jest podobna, ale to nie nasza, więc pewnie ktoś wziął naszą z takim srebrnym czy z takim złotawym uchwytem, a zostawił taką z czarnym, plastikowym. Ale to nie chodzi o sam pokryw chodzi o to, że tamta lepiej pasuje do patelni i pewnie moja do waszej pasuje, a wasza do mojej, także się zamiejmy. E... Jakieś może jeszcze ogłoszenia, czy sprawy. Asia. Dzięki Bogu. Hmm. Jeszcze jakieś bracia, siostry, pozdrowienia, ogłoszenia. Od Asi i Piotra ze Słupska, dziękujemy. Od Basi Bil. Od Danusi. Basia Krupa, pozdrawia. Od Ewy z Gdyni. Ewy Stolarczyk. Dziękujemy. To chyba tyle ogłoszeń, informacji i nasza społeczność jak zawsze się nie kończy w tym momencie, ale nadal trwa. Także dalej usługujmy sobie bracia, siostry, rozmawiajmy o Bożych rzeczach, módlmy się jeśli trzeba, usiądźmy, porozmawiajmy, pomódlmy się, kontynuujmy naszą społeczność. Można sam sobie usiąść przy stole, przy kawie, herbacie, można sobie tutaj usiąść. Jeszcze spędźmy ze sobą chwilę.